Mamy dzisiaj gości Iwona, i Zygmunta Łupinów, małżeństwo. Ja kilka słów powiem tak ze swojej historii, którą, my, o kilku wydarzeniach, które mieliśmy wspólne. Pierwszy taki kontakt z panem Zygmuntem Łupiną był w 80. latach, kiedy w Polsce były, była fala strajków. Ja uczyłem się w jednym z liceów i w szkole był ogłoszony strajk nauczycieli i pan Zygmunt został zaproszony do wygłoszenia prelekcji jako historyk, jako nauczyciel z historii wygłosił prelekcję na temat najazdu wojsk sowieckich na Polskę 17 września i to był mój taki pierwszy kontakt, taki papiotyczno, mocno patriotyczno-historyczny kontakt. Później przez długi czas nie miałem żadnego kontaktu, nasza historia jakby zakończyła takie duże koło i spotkaliśmy się na katechezach wspólnoty neokatechumenalnej. Spotkałem właśnie pana Zygmunta i jego żonę Iwonę na katechezach. Muszę powiedzieć, że wtedy to były początki mojego kryzysu małżeńskiego. I, i myślę, że nie skłamy, jeżeli powiem, że dużo właśnie za za bo od tego momentu e, jesteśmy w dosyć takich częstych e, kontaktach e, oni są moimi e, katechistami e, kto nie wie, kto jest katechista, to wyjaśnię, to jest w rodzaju przewodnika, przewodnika w wierze e, myślę, że to sam Pan Bóg mi ich podesłał po to, żeby, żeby jakby, żeby po prostu nie upadł, żeby jakoś odnalazł się w tej sytuacji, tej trudnej. Ja myślę, że jak nie będę przedłużał tego przedstawiania, sami powiedzą więcej o sobie, niektórzy tutaj z was na pewno słyszeli o nich, na pewno, na pewno ich, ich znają, mogę tylko jeszcze taki fakt opowiedzieć. No, myślę, że oczekujemy tutaj od, od pana Zygmunta i od pani Wonek, żeby nam opowiedzieli o swoim życiu przede wszystkim, żeby nami dali, dali po prostu świadectwo swojego życia, swojego małżeństwa i przede wszystkim swojej wiary, czyli żeby powiedzieli nam o sobie i może. Będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski z ich doświadczeń dla siebie. Przywitajmy tych na początek. Dziękujemy Państwu za zaproszenie nas tutaj. Przyszliśmy tutaj z osobistą chęcią i między innymi dlatego, że Nasza kochana córka nas o to też prosiła. Ja oświadczam, że za 11 dni będziemy przeżywali razem z Iwoną 53. rocznicę naszego ślubu, 27 czerwca. I Dodając do tego jeszcze trzy lata narzeczeństwa, chciałem powiedzieć, że pierwszym czynnikiem, który utrzymuje nas w jedności tak długo, jest wzajemna miłość. Ja przez te 56 lat, trzy lata narzeczeństwa i. 53 lata małżeństwa nigdy nie miałem wątpliwości co do swojego dobrego wyboru. I to nie dlatego, że moja żona z domu Żebrowska jest szlachcianką, a więc błękitną ma krew, a ja nawet z właściwych chłopów się nie wywodzę, bo moja matka z chłopskiej rodziny pochodziła, a rodzina ojca była rodziną w służbie dworów szlacheckich. Dziadek był polowym, yy, ojciec gumiennym i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie mieliśmy własnego pola. Kiedy się poznali? Poznaliśmy się zupełnie przypadkowo. Ślicznie mówiąc, nie poznaliśmy się. Zobaczyłem ją po raz pierwszy. Ją mówię z dużej litery, ten zejmek Proszę tak to traktować, kiedy będę mówił ona, ją i tak dalej, to z dużej litery. 19 stycznia 1954 roku w takiej sali nieco większej jak ta to była czytelnia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i taki był długi stół w tej czytelni, studenci się uczyli. Ja siedziałem na tym Końców, a ona na przeciwnym. Ja wówczas byłem na czwartym roku w weterynarii i przygotowywałem się do ukończenia siódmego semestru, ale weterynarii już miałem dość i byłem już przekonany, że powinienem studiować historię. Miałem z tym trudności, bo wówczas była dyscyplina studiów i Przygotowywałem się do tych egzaminów z weterynarii, no bardzo niechętnie. Nudziłem się po prostu nad tymi podręcznikami, a po przeciwnej stronie siedzi takie ładne dziewczęt blondyneczka taka rumiana i siedzi i uczy się. Zapamiętałem. Tam zaglądałem podręczniki medyczne. Jak to można tak długo siedzieć nad podręcznikiem medycznym? Godzinę, dwie, nawet oczu nie podniesie na przystojnego chłopaka, który siedzi naprzeciwko. W końcu już zniecierpliwiony pisze do niej karteczkę. Karteczka nosi tytuł. Do koleżanki z przeciwnego końca stołu. Proszę mi odsprzedać kapineczkę chęci do nauki. Zapłata według umowy. Nic. I dochodzi karteczka. Nie mam chęci na sprzedaż. Takie było pierwsze zdanie, jakie do mnie skierowała. Poznaliśmy się nieco później na obozie naukowym Akademii Medycznej, gdzie ja, gdzie Iwona jako studentka badaliśmy w Sosnowicy i w okolicy stan zdrowia miejscowej ludności, a ja byłem tam instruktorem kulturalno-oświatowym, czyli bawiłem tych studentów i tych pracowników naukowych. Organizowałem życie. No i zorganizowałem sobie. Oświadczyny oficjalne były rok później i zaczęło się. A więc to, że tak długo Nasze narzeczeństwo i małżeństwo trwa, to podstawową przyczyną jest miłość między nami. I ja przez te pięćdziesiąt kilka lat nigdy nie miałam wątpliwości, że dobrze wybrałem. Natomiast drugą przyczyną Był fakt, że nasze i narzeczeństwo, małżeństwo było trudne. Było pełne problemów. Pierwszy problem – religijny. Ja w tym czasie byłem ateistą. A Iwona pochodziła z rodziny gorliwie praktykującej, sama gorliwie praktykująca w różnych w młodzieżowych organizacjach przykościelnych też, a ja byłem ateistą. I nasza miłość musiała przełamać to. Rodzice w rozmowie przy oficjalnych oświadczynach poruszyli ten problem i mówili, że jest to sprawa trudna. Ale rodzice nie lubili. I zgodzili się w końcu. Przy naszym ślubie był problem formalny. Formalności te zapisywane wypełnialiśmy przy katedrze, bo tam była jej parafia. I ksiądz wikary, który spisuje, pytał o imię, nazwisko, katoliczka tak, do mnie Zygmunt Łupina, katolik tak, nie. Niewierzący, ateista. Ksiądz podniósł się, spojrzał na mnie i mówi, proszę pana, ja tu jestem 10 lat. Nigdy ktoś mi niczego takiego nie powiedział. Ja mówię, w zeszłym tygodniu mój kolega w ślub, on też jest niewierzący. Ale mi tego nie powiedział. Powiedział, że jest katolikiem. Nie wiem, co z Państwem robić, proszę przyjść za kilka dni. Za kilka dni przyszliśmy. Byłem w kurni, byłem u prawników. Możliwe jest takie małżeństwo mieszane, ale Pan musi podpisać oświadczenie, czyli cyrograf, że nie będzie Pan utrudniał życia religijnego żonie i nie będzie Pan utrudniał chrześcijańskiego wychowania dzieci. Podpisałem. I wypełniłem, bo podpisując miałem zamiar wypełnić to, co podpisywałem. I wypełniłem. Nasze dzieci, w tym najmłodsza, to dzieci wierzące. Pozwolono mi oczywiście zawrzeć ślub bez spowiedzi, bez komunii świętej. Takie były warunki te formalne. Ale rzeczywiste warunki to była tolerancja. Tolerancja żony wobec mnie i moja tolerancja wobec niej. A jeśli chodzi o dzieci, to do tego stopnia, że na przykład odprowadzałem dzieci na religię. Mieszkaliśmy wówczas na osiedlu Mickiewicza, a na religię chodziły na poczekajkę i czasami odprowadzałem. Syna zaprowadziłem na przygotowanie do pierwszej komunii świętej i byłem obecny przy egzaminie. Pamiętam, jak mój syn zapytany, Tomasz, dzisiaj ma 50 lat, Zapytany Tomeczku, teraz jaki sakrament przyjm będziesz przyjmował? Pierwszą komunię świętą. A następny jaki jest sakrament? Myśl, myśl, małżeństwo. No już, no już. <grywa> <grywa> Rozbawiła mnie reakcja dziewczyn <grywa> tych jego koleżanek strasznie się chicholiły z, tym, z tego małżeństwa. On nie bardzo rozumiał. Ale nie tylko tolerancja. Chcę Państwu powiedzieć, że coś więcej. Ja nawróciłem się, powróciłem do kościoła rzymskokatolickiego po 30 latach małżeństwa. I muszę stwierdzić wobec was, a stwierdzałem to już kilkakrotnie, że jednym z czynników, który był dla mnie czynnikiem, motywem nawrócenia, była żona i moja rodzina, wierząca i praktykująca. I nie było tam gadania, a nawróć się, a niedobrze być ateistą, a tak dalej. Była postawa, która była dla mnie wzorem i ja mogłem na bieżąco stwierdzać, że wiara jest warunkiem takiej właśnie postawy przychylnej dla mnie i w ogóle, godnej szacunku. Czyli moja rodzina, moja żona to jeden z czynników mojego nawrócenia. Czyli proszę Państwa, to był jeden z problemów, który wypełniał nasze życie małżeńskie. Problem religii, wiary. Ja o tych problemach mówię, bo myślę, że małżeństwo, które nie ma problemów, które nie żyje jakimiś problemami, trudnymi problemami, jest małżeństwem trudniejszym, bo jest mniej rzeczy wspólnych, które razem, wspólnie się rozstrzyga. Dyskutuje się. A takie problemy w duchu tolerancji rozstrzygane, umacniają małżeństwo. Drugim problemem był problem polityczny. Ja przez ten czas na rzecz małżeństwa byłem w opozycji do systemu od 57 roku. Do 1957 roku nie. Byłem w systemie. Byłem tak zwanym rewizjonistą, czyli członkiem tego systemu, dążącym do reform tego systemu, uznającym go za wadliwy, ale po reformie do przyjęcia. Postawa Gomułki, dojściu do władzy, rozwiała moje złudzenia co do tego, że ten system jest reformowalny i przeszedłem od października 1957 roku do opozycji, składając legitymację partyjną na umz ie będąc wówczas drugim sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej na, na OMCS. I moja opozycyjność, która wyrażała się w nauczaniu niezgodnym z programem i podręcznikami, ale zgodnym z prawdą historyczną, bo byłem nauczycielem przez blisko 50 lat, nauczycielem historii w Lubelskich, głównie szkołach średnich, choć nie tylko, nie pomny na konsekwencje, nauczany zgodnie z prawdą, podsłuchiwany przez dyrektorów, często oskarżany, ale trudno mnie było usunąć, Ponieważ zrobiłem w międzyczasie doktorat z historii, jako nauczyciel, takich nauczycieli w województwie lubelskim było czworo, tylko. i Moja rodzina w tym problemie była ze mną absolutnie solidarna. I jej rodzice i rodzeństwo byli antykomunistami. I ona popierała, i moje dzieci popierały. Kiedy internowano mnie w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku, to Tomek, jej brat, podchodzi do mnie, tato. Nie wiedział, że to jest stan wojenny i że to wielu będą aresztować. Myśleli, że my, myślał, że tylko mnie. Komu mam powiedzieć, że cię zabierają? Jeźdź do zarządu regionu na Królewską i powiedz. I pojechał w nocy. Oczywiście zastał już zarząd rozwalony. A ona jak okazała mi swoją solidarność antykomunistyczną. Często do nas o 6 rano przychodzili panowie na rewizję. No i przyszli kiedyś. Zwykle już było trzech rewizję, rozmowy i jej pies zaczął do jednego z nich się łasić. A ona wstała rano, jak to zobaczyła, krzyczy – Apis, do kogo ty się łasisz? Krzyknęła to tak rozpaczliwie, że rozśmieszyła samego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Dziękuję Ci, gościu za ten krzyk. A kiedy mnie internowali, Ona spała. Kiedy ja się ubierałem, kazali mi wziąć szczotkę do zębów i ciepło się ubrać, bo podróż będzie dość daleka. Pierwsza mieć na Syberię chyba. Ona spała. Zeszliśmy na półpiętre i nagle słyszę wrzask. Tato! Ona się obudziła i krzyczy i pozwolili mi wrócić i pożegnać się z nią. A kiedy we Włodawie siedziałem, to przez bramę wlazła do środka i musieli ją z karabinami wyganiać, żeby ojcu się nie pokazała na oczy, aż musieli wszyscy internowani krzyczeć, nie rusz dziecka! Mówię o tym dlatego, że będąc internowany widziałem, jak moi koledzy z Solidarności przeżywali konflikty z żonami, którym wyrzucały, po coś się w to mieszał i popatrz teraz, my cierpimy to i owo i tak dalej, ciężkie czasy, ty tu siedzisz. Po takim widzeniu przychodził chłopak załamany. A były i gorsze jeszcze wypadki, strat małżeńskich. Tu miałem zawsze poparcie. Jak dostawałem paczkę, trzy kilogramową paczkę, to tam były dary od 16 osób. I na wierzchu leżała kartka. Od kogo? To ciasto od pani Zosi, ta... Coś tam jeszcze od pani profesor takiej, ta od takiej to ja wylazłem na piętrowe łóżko, stanąłem i czytam, ponieważ paczki były wspólne. Patrzcie, wy więźniowie, kto was tutaj oddarowuje? I siedzieli tam siedmiu takich i widziałem, jakim im odczytałem, to mieli łzy w oczach. Solidarność rodziny była mi tutaj pomocą. I to był drugi problem. Ja często ze względu na tę działalność w Solidarności, czy później jako poseł 80, od 89 roku byłem rzadko kiedy w domu. Wędrowałem po regionie z odczytami, bo prowadziłem i w jawnej działalności i później w podziemiu. Byłem Przewodniczącym Wszechnicy Związkowej Solidarności. I w czasie tej działalności w Solidarności przyszły dalsze motywy mojego nawrócenia. No, jeszcze przez Solidarnością wybór Jana Pawła II. I jego wezwanie. Nie lękajcie się wolność została wam zadana. Zadana! To była akceptacja mojej działalności w opozycji, bo przecież to była działalność o wolność. I papież akceptuje. Wiedziałem, jak prymas ksiądz Stefan Wyszyński działał przeciwko komunistom. Jak był aresztowany. To też działało. Miałem... Solidarności, pasterzy, którzy wiedząc o tym, że jestem ateistą, tolerowali to, zapraszali mnie do kościołów z wykładami w kościołach. W Kraśniku przez półtora roku w kościołach przez wszystkie msze święte w pierwszą niedzielę każdego miesiąca wygłaszałem odczyty. I to nie na zakończenie mszy, tylko po Ewangelii zamiast homilii. I ksiądz Proboż wiedział, że jestem ateistą, że nie przyjmuję Komunii Świętej. I tolerował to. A więc taka tolerancja, poza tym koledzy z Solidarności, z którymi siedziałem w celach, rozmawialiśmy, to byli studenci z byli pracownicy kulu, byli też i inni wierzący, praktykujący. Odbywaliśmy tam wspólnie uroczystości świąteczne, organizowaliśmy. Rodzina moja przyjeżdżała w odwiedziny do tych ośrodków. Moi kochani, takimi sprawami oprócz naszych prac i wony na Akademii Medycznej, mojej w szkołach, głównie w licach ogólnokształcących, wypełniały nam te lata. Oczywiście przy takich działaniach drobne kwestie, które denerwują małżonków, nabierają odpowiedniej perspektywy. Przychodzi do człowieka, jeśli nie na początku, lecz może później myśl, co ty się przejmujesz i denerwujesz takimi drobiazgami, kiedy takie problemy stoją przed nami, przed e, wszystkimi Polakami, przed naszą rodziną i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sprawy rodzinne muszą mieć tło i muszą mieć treść. Wtedy one nabierają właściwego znaczenia, właściwego. To jest według tej zasady, jeżeli Boga umieścisz na pierwszym miejscu, to wszystkie inne sprawy znajdą się na miejscu właściwym. Co prawda, dopiero to się stało po 30 latach naszego małżeństwa, ale stało się. Bóg jest nierychliwy. Bóg daje mi wolność, ale i pomaga. Bo dlaczego jeszcze to małżeństwo w mojej świadomości jest trwałe? Ja pochodzę z rodziny, która mogłaby być antyprzykładem trwałości małżeństwa. Moi rodzice żyli separacji. I ja pamiętam, reagowałem na to, bo matka zwracała się. Sygmund, proś ojca, by nie odchodził. Ale, ale, ja uważałem zawsze, nie wiem, ja namiętnie dużo czytałem, nikt mi tej, tej lektury nie wybierał. Przypuszczam, że wybierał mi Bóg tę lekturę przypadkową i ja nabrałem z niej przekonania o trwałości sakramentalnej małżeństwa niezależnie od tego czy byłem ateistą czy nie 20 lat temu wstąpiłem na drogę neokatechumenalną gdzie trwałość małżeństwa jest jedną z zasad we wspólnocie nie może być małżeństwo które sprawę rozwodu oddaje do sądu oni tym samym sami się wykluczają. Nie ma rozwodu w neokadechmatzie. A więc utrwaliła się ta moja świadomość. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za ludzi, których postawił na mojej życiowej drodze i za sytuację, które mi stworzył, bo one świadczą, że Bóg był zawsze ze mną, nawet wtedy, gdy ja o tym nie wiedziałem. Co więcej, nawet wtedy, gdy ja tego nie chciałem. Wyrzekałem się Go. I dlatego mam za co Bogu dziękować. Za moją Iwonę za całą naszą rodzinę i za życie, które mi Bóg dał. Zygmunt już opowiadał, w jaki sposób się poznaliśmy jako studenci że nasze małżeństwo trwało 3 lata. Chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że nasze narzeczeństwo przeżyliśmy w czystości i y, tak pierwszy fizyczny nasz kontakt był się po ślubie. Moi rodzice, no, zdając sobie sprawę, że to małżeństwo może być trudne, cały czas gorąco modlili się, cały czas modlili się o nawrócenie mojego męża i o taką jedność w naszym małżeństwie, ponieważ no, byli ludźmi doświadczonymi, nie niejedno widzieli i po prostu bali się o to nasze małżeństwo. Ja byłam bardzo zakochana. Ale też hmm, cierpałam z tego powodu, że mój mąż ze mną nie chodził do kościoła, nie przystępował ze mną do kościoła świętej, potem z dziećmi, ja sama tylko chodziłam do kościoła. Było mi przykro, ale ponieważ Zygmunt był zawsze człowiekiem no niezwykle prawym, dobrym dla nas i takim prawdziwym opiekunem, Widziałam tylko jedną pomoc, Bogu i ja przez te całe 30 lat naszego małżeństwa, do czasu jego pierwszej spowiedzi i oczywiście dalej, bardzo modliłam się, modliłam się, nawet o tym nie wiedział, potem mu powiedziałam, modliłam się nieustannie, dzień w dzień o nawrócenie mojego męża. Yy, oczywiście było wiele trudnych chwil w naszym małżeństwie. Jak już opowiadał Zygmunt, yy, robiliśmy tak zwane kariery naukowe. Yy, ja byłem w ogóle pracownikiem naukowym, <coughs> zdobywałam poszczególne stopnie naukowe. Zygmunt ten doktorat, potem działalność społeczna męża. Yy, to wszystko spowodowało, że jednak oddalaliśmy się od siebie w pewnym momencie. Jakby każde żyło swoim życiem, a dzieci też, można powiedzieć, na pewno cierpiały z tego powodu. Tomek i Ewa w momencie, kiedy, od czasu, kiedy weszli w okres dojrzewania, to było w liceum, przestały chodzić do kościoła. To było dla mnie kolejnym ciosem, takim cierpieniem. A potem jeszcze dowiedzieliśmy się, że one przebywają, wchodząc do bardzo dobrych liceów lubelskich, że zaczynają, że widuje ich w gronie młodzieży, która przyjmuje narkotyki. No wyobrażacie sobie Państwa, jaki to cios, był dla nas. Oczywiście, korzystaliśmy z pomocy nauczycieli, psychologów. To niewiele dało. Dzieci były, stawały się dla nas obce po prostu. I wtedy Bóg dał mi wielką łaskę, po prostu nieustannej modlitwy. Szczególnie bezsenne noce klęczały. I wołam do Boga o ratunek dla naszych dzieci. Też do naszego małżeństwa, bo wtedy działo się bardzo źle w naszym małżeństwie, nie było jedności. Kłóciliśmy się. Ja nawet momentami myślałam o rozwodzie, o później w o tym powiedziałam. Było bardzo źle. I Bóg rzeczywiście odpowiedział na moją modlitwę, dlatego ja mogę mówić wszystkim, także w czasie Katechy, że Bóg wysłuchuje modlitwy człowieka, który, który jest bezradny, który widzi, że sam już nic nie może w życiu zrobić i też inni ludzie nie są w stanie mu mówić. I Bóg rzeczywiście odpowiedział na te modlitwy, bo nie, pewnego dnia, mniej więcej po dwóch latach, nasza starsza córka przyszła i powiedziała, że chodzi na katefezję. U ojców Jezuitów wtedy zaczynały się katefezy neokatechumenalne, prowadzone przez kapłana plus grupę świeckie. To był neokatechumenat, który wtedy zaczął się tworzyć we Włoszech i dotarł do Polski. Po dwóch latach nasz syn Tomek też poszedł na te katechezę. Od tego czasu dzieci w tych wspólnotach i one i ich wspólnoty modliły się za nas rodziców, prosząc Boga, żebyśmy także poszli na te katechezy, widząc jak te katechezy pomagają małżeństwu. I rzeczywiście najpierw ja poszłam na -y po kilku latach mój mąż i od 20 lat jesteśmy w jednej wspólnocie. Muszę powiedzieć, że obecność i modlitwa wspólna jest tym, co cementuje małżeństwo. Rzeczywiście od tego czasu wreszcie <Ky> zaczęliśmy coś robić razem. Tak jak przedtem każde osobno to także razem chodzimy, chodziliśmy na katechezy, potem na spotkania wspólnotowe, potem zostaliśmy wybrani katechistami, potem razem chodziliśmy głosić katechezy. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście Bóg jest tym, który cementuje małżeństwo. Tak jak mówimy w naszych katechezach, że jeśli każde z małżonków jest zupełnie innym światem. Nic dziwnego, że są konflikty w małżeństwach, bo każdy jest zupełnie inny, ale i każdy otacza się takim, takim murem, żeby nie pozwolić drugiemu małżonkowi za bardzo ingerować w swoje życie. Każdy chce być wolny, to, co zresztą dzisiaj świat głosi, tak? Ale jeżeli między tymi małżonkami stanie Jezus Chrystus, stanie krzyż Jezusa Chrystusa, to nie jest stany ten mur zburzy. I to jest prawa tak na naszej wspólnocie. Jest kilka małżeństw, które już były w trakcie rozwodu i doszło do pojednania i żyją w miłości i jedności. Dlatego Mogę powiedzieć, że wspólna modlitwa małżonków, a także dzieci, całej rodziny, jest ogromną pomocą, żeby, żeby to małżeństwo ratować. Także jeśli cała wspólnota, tam około 40 osób, też modli się intencji małżeństwa, cały czas się modlili. Jest to ogromną pomocą, bo rzeczywiście Bóg jest tym, który który jest autorem miłości. Człowiek sam w siebie nie jest w stanie wykrzesać miłość, ale Bóg przez Ducha Świętego wlewa do naszych sercach miłość i On każdemu, każdemu człowiekowi, któremu wydaje się, że, że nie jest w stanie kochać, On może dać tą miłość. A miłość jest rzeczywiście podstawą nie tylko małżeństwa, ale też, też chrześcijańskiego wychowania dzieci, bo to jest to, o co teraz modlimy się, prawda, dla naszego syna, córkę, żeby, żeby dzieci, żeby mogli wychować dzieci po chrześcijańsku, żeby tym dzieciom przekazać wiarę. To jest to, co jest fundamentem życia człowieka każdego człowieka, a szczególnie tego, który jest małżeństwem. Ale rzeczywiście ja dzisiaj wielbiam Boga za to, że wysłuchał moich próśb i dał łaskę nawrócenia mojemu mężowi, że też dzięki Bogu moje dzieci wróciły do kościoła, że możemy wszyscy razem się i wielbić Boga każdego. Dziękuję, proszę. bardzo, może jakieś pytania jeszcze macie, to prosimy bardzo. To może ja zacznę, bo ja znam trochę historię, jak to było z nawróceniem Pana Zygmuntza, jakby można było jeszcze coś na ten temat. Więcej szczegółów. W czasach stanu wojennego i powstanie wojennym działalność względnie, bezpiecznie mogła się odbywać w kościołach i w pomieszczeniach kościelnych. Tam funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nie wchodzili. Dlatego byliśmy otoczeni opieką księży, nie wszystkich oczywiście, ale dostatecznie wielu, żeby ta działalność była szeroka. Ja na przykład jeździłem z wykładami na dożynki i Wracałem z tych dożynek z księdzem biskupem Bolesławem Pylakiem i z rektorem seminarium księdzem Mieczysławem Brzozowskim, to wracaliśmy z hełma. I oni wiedzieli obydwaj, że ja jestem ateistą, ale tak żartobliwie zastanawiali się, ksiądz biskup mówił. Panie Mieczysławie, Pan w teologii jest bieglejszy, e, księży Mieczysławie. Czy możliwy jest taki tytuł dla Pana Łupiny? Diakona ateisty. <grywa> Bo... Żyliśmy tak bardzo blisko, ja nawet, ja jako ateista, byłem łącznikiem między podziemnym zarządem regionu, a kurią, co zaakceptował biskup ksiądz Pylak. No Najbliższym mi spośród tychże księży był ksiądz Brzozowski, który był paserzem regionalnym Solidarności. Początkowo był on rektorem w kościele wizytek na Narutowicza. Później został rektorem seminarium duchownego. I jako rektor seminarium też był duszpasterzem. I ja u niego. Po namyśle i decyzji poszedłem do niego do spowiedzi. A prosiłem go o spowiedź, a on mnie zaprosił do swojego gabinetu rektorskiego. Siadł w fotelu, a ja klęknąłem i chce się spowiadać. A on mówi, panie Zygmuncie, niech pan siada w tym drugim fotelu. Dlaczego? Spowiedź na siedząco? Wówczas była nie do pomyślenia. Ta spowiedź będzie tak długo, że pan nie wytrzyma na kolanach. Ja mówię, wytrzymam, wytrzymam. No to niech pan zaczyna. Po 45 minutach wysiadłem. I usiadłem. Rozmowa była kilkugodzinna i zakończyła się rozgrzeszeniem. Pokutą. I chcę państwu powiedzieć, że ja to potraktowałem jako wyjście z domu niewoli, jak wyjście Izraelitów z Egiptu. Ale to wyjście trwało długo. Pamiętacie, że 40 lat. Moje też długo. Bo ja rychło zrozumiałem, że moje nawrócenie, spowiedź ta i przyjmowanie sakramentów nie są moim jeszcze pełnym nawróceniem. Bo zauważyłem, że po pierwsze przeważały tam elementy polityczne w tym nawróceniu. Ja słuchałem, byłem posłuszny, wielbiłem tych księży, bo oni byli w opozycji do systemu i Jan Paweł II i ksiądz prymas, i ksiądz brzozowski był, ksiądz popiełuszko właśnie. W kościele byłem, wygłaszałem odczyt, kiedy doszła do nas wieść o znalezieniu jego ciała. I wygłosiłem słowo na, ten, na tę okoliczność, w kościele jezuitów na królewski A więc zauważyłem, że ja nie ze względów religijnych, nie ze względów na miłość do Boga, ale ze względów politycznych nawróciłem się. I to był główny motyw. A po drugie, moja niedojrzałość jako katolika. Ja byłem z siebie zadowolony, że ja powróciłem do kościoła, bo ja tak gdzieś do matury byłem katolikiem, byłem nawet w czasie okupacji ministrantem w dzisiejszej katedrze, wówczas w kolegiacie zamojskiej ale później odszedłem, że byłem siebie dumny, patrz, Zygmuncie, ty zdecydowałeś się na taki krok. A więc pycha. A więc niewidzenie tutaj w pełni Boga. I tym przejściem przez Morze Czerwone w tym wyjściu z Egiptu było wejście na drogę na okatach I po przejściu tego morza Izrael znalazł się na pustyni i ja znalazłem się na pustyni, ale pustynia to nie jest tylko to jałowe miejsce. Pustynia to jest tam, gdzie spotyka się Boga. Gdzie spotyka się Jego łaskę, manne, przepiórki tego węża na, na krzyżu. Moje nawrócenie było długie. Co, te, co ja mówię było? Ono jest. Dlaczego ja tak długo żyję? 83 lata ukończone. Bo Bóg wie, że ja jeszcze jestem nienawrócony i daje mi szansę. Za co mu dziękuję. Wystarczy Ci, Jurko. Czy jeszcze poprosić yy, ze strony Pani Ilony, jak to było właśnie z tym nowoceniem. Wiem, że było dużo momentu. Też były modlitwy, jakby kilka słów, no tak Tak. tak. <śmiech> Najpierw modlili się moi rodzice i wierzę, że po śmierci też czuwali nad nami z nieba, że, że to nasze małżeństwo jednak się nie rozsypało, bo były dramatyczne momenty, które może bardziej ja przeżywałam niż Zygmunt, bo jego można powiedzieć, rzadko bywał w domu zaangażowany w tą swoją działalność polityczną, solidarnościową. Ale ja, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy Pan Bóg wejrzał na, na moje dzieci, kiedy, kiedy one wróciły do kościoła, to ja widziałam, że, że ręka Boga cały czas jest nad naszym domem. Ja miałam w sercu taką ogromną wdzięczność do Boga, że bo wkrótce potem też Zygmunt albył tą swoją spowiedź, że naprawdę z ogromnym takim żarem weszłam na te katechezy i właściwie każde, każde słowo tych katechez chłonęłam i widziałam, że, że, że to Bóg do mnie mówi. Potem nauczyłam się korzystać z Pisma Świętego, ponieważ droga nauka dochomenalna to jest droga dojrzewania wiary. To jest droga dojrzewania wiary, gdzie właśnie Pan Bóg karmi Słowem Bożym, czytanym, głoszonym i, i dzięki temu pozwala nam dojrzewać wierze i otwiera, i otwiera nam oczy na jego działanie w naszym życiu, dlatego też oczami wiary patrzę na e, ten kryzys w małżeństwie naszej córki Małgosi, e, z wiarą, że, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych że nawet kiedy, kiedy rozwód zostanie przez sąd ludzki orzeczony, że Pan Bóg ma moc przywrócić to małżeństwo, także małżeństwa wielu innych ludzi, ponieważ i widziałam przykłady w naszej wspólnocie, że Bóg jest silniejszy niż wszystkie pokusy tego świata, że On ma moc zapanować nad, nad nimi, i że pozwala takie doświadczenie cierpienia tego krzyża małżeńskiego obrócić w właśnie taki krzyż chwalebny, kiedy, kiedy można zobaczyć swoje małżeństwo właśnie oświetlone blaskiem Boga. i i wtedy nawet taki rozwód yy, yy, yy, yy, yy, yy, sí, sądowy yy, nie jest w stanie zabić tego małżeństwa, ponieważ sakrament trwa i Bóg może w sercach obu małżonków zbudzić taką miłość, że, że nie wiadomo kiedy może po latach dojdzie to do pojednania. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja tak w imieniu wszystkich całej naszej wspólnoty. jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za, za przyjście tutaj i za wygłoszenie tego wspaniałego świadectwa. Przyznam się, że podczas tego spotkania i jak już skończyły się te wypowiedzi e, Państwa Urpinów ja czuję taki duży, duży niedosób bo myślę, że dużo więcej byliby w stanie powiedzieć, jeśli chcieliby powiedzieć i myślę, że my chcielibyśmy jeszcze usłyszeć więc jeżeli, <śmiech> myślę, że jeżeli Pan Bóg pozwoli to e, spróbujemy jeszcze zorganizować po wakacjach takie spotkanie jeżeli e, Państwo Urpinowie będą chcieli do nas przyjść ponownie to już w tym momencie ich zapraszamy. Dziękuję. I jeszcze raz dziękujemy za... A my Państwu życzymy, niech Bóg weźmie Wasze sprawy w swoje ręce i rozwiąże je po swojemu, aby... Wy... Amen. Amen. Pomodlimy się wspólnie modlitwom o urodzenie małżeństwa. Jeśli można, to jeszcze... ja bardzo żałuję, że nie mogłem być od początku, bo ślub, śród... ale po tym, co usłyszałem, to, to mam pewne, że to jest obecność Państwa dzisiaj, jest wielka łaska dla nas i skoro jest propozycja naszego spotkania, to proponuję, żebyście przygotowali pytania, bo wystąpieniu pewnie jest sporo pytań żeby przygotować już konkretne pytania, ci, którzy będą z tym razem zaś ja bardzo chcę Pani podziękować za te słowa, to będę powtarzał na każdym kazaniu służbnym od dzisiaj o czystości to wszystko ważne też, ale bardzo mi się spodobały te słowa, że to było niesamowite nie wiem czy Pani jest świadoma tego co powiedziała, że tak, że dopiero od czasu kiedy małżonek zaczął praktykować Miała Pani takie przekonanie, że dopiero wtedy zaczęliście coś robić razem. Tak. Mhm. Chociaż trudno sobie wyobrazić, że do... wcześniej nic nie robiliście razem, bo przecież tyle lat Państwa żyliście, mieliście wspólne życie, dzieci i tak dalej. Ale że dopiero od, od tego momentu była taka świadomość, że robicie coś razem naprawdę. Chodzi o taką jedność duchową. O, oczywiście, właśnie o to chodzi, więc bardzo dziękuję za te słowa i... Womnie będą dzięki. Panie, Pani, Pani, przedstawiam Pani, Pani, nasze małżeństwo. Mojego męża moją dziękuję, że nas połączyłeś, że trafowałeś nas w sobie nawzajem i umocniłeś nas związek z swoim Sakramentem. Panie, w tej i chwili nasze małżeństwo nie jest, jest takie, jak i chciałbyś się widzieć. Potrzebuję uzdrowienia i wiedzą siebie, który kochasz na sobą nie ma rzeczy niemożliwych. No Dlatego proszę Cię. To dla szczerej rozmowy, otrzymamy się oczu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która nie pamięta złego i we wszystkim układa nadzieję. o okrycie, wśród mnóstwa różnic tego droga, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować, zgodnie z radą apostoła, zło dobrem zwyciężań o wyjaśnienie, i wybaczenie dla Panie o uzdrowienie Ani wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków. Niech w naszym niech małżeństwie wypełni się wola Twoja, niech nasza relacja odporość się do życi, przynosząc owoce nam oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezus i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co to dla nas uczynisz. uwielbiam Cię w sercu i głosowałem w całym moim życiu. Amen. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekował się z Jezusem Aglią. Stał się za nami, zaopiekuj się naszym małżeństwem. powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę. Się za nami I I poprosimy Księdza o ougosławę. Pan z wami. Nie Was błogosławi Bóg przedmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Piddźmy w ogóle Chrystusa. Bogni w Panie Jeszcze może ja. to tak ma zakończenie, że.. Yy, Doświadczyłam, że ogromną moc, ma mocna modlitwa. Wtedy, kiedy nie możemy spać, tylko bierzemy środki nasenne, albo łapiemy cokolwiek, żeby poczytać. Naprawdę mocna, mocna modlitwa, wtedy, kiedy panuje cisza, ciemno dookoła, daje jakąś taką niesamowitą wieść z Bogiem. Ja tego doświadczyłam jako łaskę wtedy, na początku, kiedy modliłam się o ratunek dla moich dzieci. Ale potem dowiedziałam się w katechezach od wielu naszych duszpasterzy, że właśnie wzywali w różnych ważnych momentach albo w jakichś ważnych intencjach o modlitwę w środku nocy o modlitwę w środku nocy, bezsenne noce, że Pan Bóg wysłuchuje. Proszę. Znaczy my w no dokachach w to najczęściej otwieramy sobie pismo święte, tak? gdzie się otworzy, a potem rozmawiamy z Bogiem. Rozmawiamy z Bogiem tak jak z najlepszym Ojcem wyłuszczając ma wszystkie nasze bóle, wszystkie nasze cierpienia z błaganiem, aby wziął te sprawy w swoje ręce. Po prostu, prosta możliwość, ale wiem z doświadczenia, że skupić. A ja mam jeszcze pytanie, czy państwo nie mają nic przeciwko, żeby to świadectwo było zasłane pośród innych członków bo nie wszyscy dzisiaj tutaj są, jest nas... Proszę bardzo, proszę bardzo, bo ja to tak